dwie minuty po godzinie 19, dziś sobota i na antenie jedynki, w ten nietypowy dzień, o tej nietypowej porze tylko szczerze. 22645 2266 ale okazja jest wyjątkowa. Za nami już wyjątkowe słuchowisko muzyczne na stulecie polskiego radia, plejada znakomitych wykonawców, znakomitych gości, no i wspaniałe dźwięki, które mogliśmy usłyszeć, również na antenie radiowej jedynki, bo ten koncert był oczywiście transmitowany. My się tego w wieku absolutnie nie nie wstydzimy. 100 lat za nami. Pytanie, ile przed nami. Oby jak najwięcej. Na razie ta poprzeczka, jeżeli chodzi o życzenia e, trwałości i stałości e, Polskiego Radia, doszła do lat 200. 30, no trzeba przyznać, że dosyć daleka i miła perspektywa. A jak to radio będzie wyglądać? Jak wygląda dziś? A właściwie jak brzmi dziś Polskie Radio? Dlaczego państwo włączają Polskie Radio? Dlaczego słuchają dziś w 2026 roku? Po 100 latach od powstania wciąż słuchają Polskiego Radia. To są pytania do dzisiejszej dyskusji, do dzisiejszej rozmowy. 22 645, 22 Ta piosenka, która przed chwilą zabrzmiała, to też niezły kawał historii. Polscy słuchacze po raz pierwszy usłyszali, usłyszeli te słowa i, i tę muzykę w 1977 roku. Jeżeli niczego nie przekręciłem, to chyba był to, było to wykonanie na festiwalu w Sopocie. 77 rok. Też minęło trochę czasu. No to teraz wracamy już do naszych słuchaczy i do naszych słuchaczek. Pani Maria, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Maria z Prówencji, z tej strony. Z wielkim bukietem życzeń. No oczywiście dla pana redaktora, dla całej jedynki, dla mojego radia. Żeby było pięknie, wspaniale i, i żeby się nie zmieniało i żeby, żeby wszyscy byli zdrowi. No w ogóle, wiesz, wszystko, wszystko to, co normalnie się mówi ta, przy takiej okazji. Czyli panie taka redaktorze. klasyczna impreza urodzinowa, można powiedzieć, takie klasyczne o, o, życzenia tak. urodzinowe. Mhm. O, ale dlaczego właśnie się dodzwoniłam, bo chciałam powiedzieć, no może to troszeczkę zabrzmi dziwnie, mianowicie wszyscy włączają radio, prawda, rano tam słuchają wiadomości, różnych rzeczy, a ja po prostu codziennie rano, bo ja słucham przez satelitę, włączam komputer, włączam radio, ale ja włączam radio w otwierając okno do Polski. Tak jak się otwiera okno rano, prawda, żeby piękne powietrze wpadło, albo zimne, albo ciepłe, to ja po prostu otwierając radio, jedynkę, otwieram radio do Polski, bo słyszę polskie głosy, słyszę wiadomości. W każdym razie mam Polskę w domu. Automatycznie ma Polskę w domu, włączając polskie radio. I to jest dla mnie najważniejsza rzecz w ciągu dnia. I radio tak jak włączam, no, tak zależy jak sam, w siódmej, w pół do ósmej, włączam i to radio, i pracuję przy tym radiu. bo się całe życie u nas w domu toczy się, w, w tle jest radio, polskie radio. I to, to jest takie może trochę dziwne, ale ja nie mam, uważam, że to, co w tej chwili jest, wszystkie te programy, po prostu ja je akceptuję. Uważam, że są dobre, że nic nie należy zmieniać. On może zmieniać, Boże kochany. No, siedziałam i myślałam, ale nie wymyśliłam nic. Dobrze, to, to, to, tak to pani Mario, jest... to przy tym pozostańmy. Nie, tak, tak jak jest, to jest, radio trwa dobrze. Dobrze. Tak jest, jest, dobrze. Pani Mario... No chciałam tylko to powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękujemy. To były głosy z daleka, no i wyjątkowa rola jedynki, akurat jeżeli chodzi o tę słuchaczkę 22645-2266. Pan Alfred, dzień dobry. Dzień dobry. Słucham polskiego radia od dziecka, to znaczy od czasu, kiedy się wybierałem do szkoły i można było słyszeć, która godzina... Nie było jeszcze wtedy reklam, ale zawsze była jakaś informacja potrzebna i taka, która może dodawała chęci do życia, a może zaspokajała zainteresowania. No cóż, życzyłbym polskiemu radiu, żeby mogło się odbyć bez reklam i y, z umiarkowaną ilością polityki i byłoby cudownie wtedy. Dobrze, to, to możemy się umówić, że do godziny 20 żadnej polityki, nawet w informacjach, żadnej polityki nie będzie. Rozmawiamy tylko o polskim radiu, o o tych stu latach za nami i o tym, co przed nami. Panie Alfredzie, bardzo, bardzo dziękuję. 22 645 22 66. No i będą się też pojawiać trochę inne życzenia, choćby jak te, jak te z bliskich nam sąsiadów, od bliskich nam sąsiadów z południa, czyli z Czech. A teraz w takim razie inny głos, głos, który również zabrzmiał na dzisiejszym koncercie. Urodziny jeden.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 Jak dzwon, który zaledwie tylko tknąć, a już śpiewa, jak załąkanych ptaków głos. Jak liść przez chwilę piękny, nim go wiatr strąci z drzewa, tak w nas głęboko skryte śpią. Wszystkiego radia. 10, prawie 11 minut po godzinie 19 Krystyna Proniko, no jedna chyba z największych dam polskiej muzyki. Utwór, właściwie płyta wydana w 1980 roku, część nagrań, część utworów. Warto o tym przypomnieć. Została nagrana w studiach muzycznych Polskiego Radia, więc można powiedzieć, że my też mieliśmy jakiś swój udział przy małych tęsknotach. No to teraz nie będziemy tęsknić, będziemy trochę wspominać, ale będziemy raczej mówić o tym, jak Polskie Radio brzmi w roku 2026, 22 645. 5, 22 66. Jest z nami Pani Maria. Dzień dobry. Halo, halo, halo. Jeszcze ja jestem. Halo. Ale ja zostałam zaproszona. <śmiech> pani Mario. Przykro <śmiech> mi bardzo. I tak ja brzmią programy ja się... na żywo. <śmiech> tak jest. Ja tylko szybciutko, bo ja też się wyczekałam. Kocham jedynkę, wchodzę do domu i włączam od razu jedynkę. Żadna inna stacja mnie nie interesuje. Choćby dlatego, że nie muszę mieć zegarka. Ja wiem, no i dzieją się Cuda Cudeńka, program na żywo o... 50 lat co najmniej. Takich audycji, jak ta właśnie, tylko szczerze i wielu, wielu innych. Kocham jedynkę choćby za takie piosenki, które, która leciała przed chwilą. Krystyna Prońko i, i, i wszystkie tego typu stare, dobre nasze przeboje. Życzę wszystkiego najlepszego. I już się wyłączam. Do pani widzenia. Mario, bardzo, bardzo dziękuję. I pani Panie Włodzimierzu. Również, I głosy macie cudowne radiofpy Naprawdę. Bardzo, bardzo dziękujemy. to była Tak, to była pani Maria. I teraz, pani Włodzimierzu, wracamy do pana. Halo, halo? E, witam, witam. Ja dla pani, dla pani, która odbierała telefon, dla pani redaktor przekazałem życzenia dla, dla pani, dla pana prowadzącego, dla pana Romana Czejarka, dla pana Wydrycha, dla całego Polskiego Radia, no bo nie byłoby to czasu wszystkich, prawda, tak szybciutko wymienić, bo czas, czas goni. Ale co? Pani jest mówiła, związana z Polskim Radiem od 50 lat. No ja jestem od siedemdziesięciu. Także, także pewne, pewne rzeczy... A pamięta, pamięta pan pierwszą do... audycję na, na antenie Polskiego Radia, której pan wysłuchał tak o, o, od deski do deski? Matysia Matysiakowie i pamiętam tą piosenkę, która brzmiała już za 20 lat, za lat nie więcej. Zobaczycie, Świat w balowej sukience. To było o córce Matysiaków, e, e, pani Matysiakowej. Mama była z domu pani Matysiak, ale o pani o, o córce Katarzynie. Ta piosenka była, którą całą znam i to było pierwsze. Pierwsze słuchowisko, które to właśnie było. Później był audycję ze Spitzbergenu. Bardzo ciekawe. Panie redaktorze, drogi, Czego brakuje? Wszystkie są programy, o wszystkim się mówi, ale mamy tak wspaniałą historię, lata 39-45, prawda, ja już nie mówię yy, o tych, tych, tych, tych wszystkich innych czasach powojennych i tak dalej, kto z kim i tak dalej, ale mamy tak... Kapitalną, kapitalną mamy historię i mało tej historii jest. Kiedyś pan Roman Czejarek prowadził takie rozmowy, audycje na temat papierosów, alkoholu, zawieszaniu krzyży, niezdejmowaniu, prawda? I, to, i to, było, to, to, to, to, to było ciekawe, jak kilka mm -hmm. razy na ten z panem... To, to panie Włodzimierzu, to, to przepraszam, to ja muszę jakoś odpowiedzieć. Bardzo, bardzo panu dziękuję, bo wybił gąg. Natomiast jeżeli chodzi o historię, no to muszę się z panem nie zgodzić. Są programy historyczne, są audycje historyczne. Sam mam przyjemność prowadzić taki podcast, który nazywa się Turbo Historia. więc naprawdę o historii tej dawnej, tej całkiem współczesnej na antenie Polskiego Radia można usłyszeć. To był pan Wodzimierz 22 645 22 66. Powracamy do naszego gościa. Przypomnę pan Piotr Celiński, mediaznawca, specjalista nowych mediów kultury cyfrowej i komunikacji społecznej. Panie Piotrze, zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią, bo rzeczywiście wiele, wiele zmian w ostatnich latach, szczególnie właśnie w ostatnich latach, te zmiany przyspieszają. Pojawiają się zupełnie nowe formy przekazu. I Taki, nie wiem, czy spór, ale taka dyskusja, na ile te nowe formy one są zagrożeniem dla takich mediów, jak właśnie jak, jak radio, czyli no, medium jednak bardzo tradycyjne i tradycyjne też w odbiorze, ma to swoje plusy minusy. My, oczywiście lubimy skupiać się na plusach, bo tych nie brakuje. Ale z drugiej strony, być może to jest. Złe myślenie i złe podejście, bo być może te nowe formy nie są zagrożeniem, nie powinny być traktowane jako zagrożenie, a raczej jako szansa, żeby być może docierać do nowych słuchaczy, żeby no, zwiększać to, to, to, to pole działania, pole docierania. Ma pan rację, to jest rzeczywiście sytuacja dosyć bezprecedensowa, patrząc historycznie, że mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, w której każdy ma co najmniej jeden swój głośnik, do którego zbliża ucho. To są słuchawki czy głośniki, a przecież radio zaczynało się w, w czasach, kiedy do jednego radioodbiornika ustawiała się kolejka kilkunastu, kilkudziesięciu czasami osób i wtedy to było rzeczywiście doświadczenie wspólnotowe. Natomiast te nowe formy, one powodują również i, i czy wynikają przede wszystkim kim stąd, że no w świecie mamy nie tylko dużo głośników, ale przede wszystkim mamy gigantyczną, miliardową ilość przeróżnych mikrofonów i cała trudność z kulturą współczesną polega między innymi na tym, że trzeba jakoś lawirować pomiędzy tymi miliardami mikrofonów, które słuchają świata, które próbują dać nam jakiś obraz tego czy jakiś dźwięk tego, co się dzieje. Ja uważam, że przewodnictwo, towarzystwo, o towarzystwie już mówiliśmy, o tym, że radio jest towarzyszem naszego życia, ale radio jest również przewodnikiem naszego życia i wydaje mi się, że taki uporządkowany przekaz, uporządkowany w tym sensie, że ktoś selekcjonuje, dobiera właściwe treści, właściwe nagrania pod jakimś kątem, według jakiegoś klucza. To jest wartość, która nie przeminie, która przed nami będzie tylko i wyłącznie otwierać coraz nowe swoje walory. My będziemy tego szukać, jako, jako społeczeństwo, jako ludzie troszkę zmęczeni chaosem wolności wyboru, tej naprawdę wielkiej ilości różnych możliwości, które, które są przed nami. Więc będziemy potrzebowali kogoś, kto nam podpowie, patrz, posłuchaj, to jest ale dobre, to, to, to jest pani złe, Piotrze, Ale to zapytam jeszcze inaczej. To w takim razie, jak się skutecznie przebijać przez te kakofonie? bo chyba możemy takiego określenia użyć, bo mówi Pan no, rzeczywiście o bardzo różnych formach, bardzo różnych dźwiękach, bardzo różnych, nie wiem, produkcjach, które trafiają na różne media, na różne, na różne platformy. Tak, zdecydowanie mamy tego bardzo dużo. Niektórych tempo i niektórych głośność jest rzeczywiście taka absurdalnie szybka i, i, i głośna właśnie. Natomiast mam też takie poczucie, że to jest jeden z kierunków. Drugi, drugi byłby dokładnie odwrotny, to znaczy, że my będziemy też poszukiwali coraz częściej w mediach jakiegoś rodzaju uspokojenia, jakiegoś rodzaju takiego uporządkowanego, zrytmizo zrytmizowanego tempa właśnie, dlatego, że jesteśmy po prostu przeładowani i zmęczeni. Mamy dosyć, po Godzinach, bycia wystawionymi hmm. na reklamy, na głośne utwory mamy Bezpieczna dosyć odskocznia. tego. Wszystko. Bezpieczny towarzysz, bezpieczny przewodnik. Czy od skocznia, no to pewnie to, to by było zbyt daleko posunięte. No, myślę o natomiast... tej ucieczce, od tego chaosu, który mm -hmm. nas otacza. To w tych kategoriach o tym, o tym tak, pomyślałem. Tak, tak, tak. Oczywi oczywiście tak. Jakiś rodzaj zastępstwa za hałas codzienności. No to nie ukrywam, że mnie się ta wizja bardzo, bardzo podoba. To panie Piotrze, ponownie zaapeluję, aby pan pozostał z nami. Teraz powracamy do słuchaczy i do słuchaczek. 22 645 22 66. Pani Stefania, dzień dobry. A, przepraszam, dzień dobry wieczór. wieczór. To są przyzwyczajenia no, jednak wieczór, z godziny 13. Tak. No, może być dzień dobry. Chciałam krótko, ale nie wiem, czy będzie. W każdym razie e, dzwonię, bo ja kojarzę jedynkę, e, no radio, w ogóle polskie radio jako dziecko. Mam 73 lata, urodziłem się w 53 i pamiętam, mieliśmy w takiej wioseczce, mieszkali sześć domków jednorodzinnych i wszyscy przychodzili do nas raz w tygodniu na wędrówki muzyczne po kraju. Dlatego zapamiętałam, bo nie było prądu, nie było jeszcze światła. Jeden odbiornik, tak? Jeden odbiornik u nas w domu. Dziś nie piecu. do pomyślenia. Tak, stała świeczka na, piec, na, na, no, na piecu, żeby jaśnie było i to radyjko. I w takim pół roku sąsiedzi siedzieli, i dla mnie to były, była taka wyobraźnia. Nie wiem, to było w sobotę, czy. Mm -hmm. Wiem, że raz w tygodniu, ma zawsze śpiewało. A później szczególnie zapamiętałam yy, o prezydencie Starzyńskim, że wojna jak właśnie a propos tej historii że, że, że przez radio dawał ludziom siłę, jakby wybuchła wojna. No, w dziewiątym I też to jako dziecko pamiętam. A później to już słuchałam i słucham do dziś. W każdym razie jeszcze tak mi pomogła muzyka nocą. Kiedyś w takim domku byłam, leczym, ale to zostałam sama na miesiąc, letnim, tam pustka i tylko to radio. I ja no, przyszedłem do rana, ale przetrwałam, nie bałam się, właśnie słucham. O do dziś słucham, dojeżdżałam, później wstawałam do pracy o piątej coś, włączałam radio kiedyś słyszałam, że do radia zadzwonił ktoś, to nie wiem, czy to mój mówię, że to może ja, że głośno ktoś wstaje do pracy, głośno radio ma no. I pomyślała pani, że to jest a propos właśnie Myślałam pani wstawania? O mnie mówią, tak. No proszę bardzo, można powiedzieć radiowa sława. Pani Stefanio, tak, wybi wybił gong... Rodzice moi nie żyją, ale kojarzę ich z tymi wędrówkami. Pamiętam, jak brzęgłe wszystko właśnie rodziców, jak to radio włączali, jak czekali na sąsiadów. To pani Także... Stefaniu, to ja nie ukrywam, że na mnie największe wszystko wrażenie tak. Zrobił ten obrazek z tym jednym radioodbiornikiem, świeczką i wszystkimi sąsiadami skupionymi wspólnie i słuchającymi polskiego radia. Bardzo pani dziękuję. Kolejny słuchacz to pan Jacek. Dzień dobry, Przepraszam, znów. Dobry wieczór. Trudno się pozbyć tych przyzwyczajeń z godziny 13. Halo, halo panie Jacku. Dzień dobry, jestem. To słuchamy w takim razie Dzień dobry, panie Krzysztofie. Udało mi się pierwszy raz od iluś lat dozwonić do radia. To jest mój. Znaczy w ogóle pierwszy raz to jest mój debiut. To nie e... wiem, gratulować? Być zaskoczonym, że dopiero teraz się panu udało? Tak, bo pan prowadzi panią audycję, którą akurat w tych, w, tych, w tych godzinach, które pan prowadzi wcześniej, to akurat jestem w pracy i nie, ma, nie bardzo mogę tam spróbować się zadzwonić. Czyli panie Jacku, trzeba było setnych urodzin Polskiego Radia, żeby pan miał chwilę na to, żeby zadzwonić do Tylko szczerze, tak? Tak, chyba tak. I chciałem powiedzieć tak, że... No dziwne to jest, prawda? Tak. Ja chciałem powiedzieć, że jedynkę po prostu kojarzę, jak byłem dzieckiem, może... No dzieckiem w sumie, jak jeździliśmy z rodzicami na, na czasy jakieś takie pracownicze gdzieś tam i słuchaliśmy, pamiętam, na takim małym radiu odbiorników, yy, słuchaliśmy lata z radiem i to mi się utrwaliło. Potem oczywiście trochę tego radia nie słuchałem, ale na dzień dzisiejszy wróciłem i to jest najlepsze radio, można powiedzieć. A jak się dziś, w 2026 roku e, słucha radia? No bo pojawiło się całe mnóstwo różnych konkurencyjnych sposobów na spędzanie czasu. Na, również na słuchanie, bo przecież są chociażby podcasty, są, e, jest muzyka w streamingach i tak dalej. Powiem panu tak, podcasty, owszem, tak jak na przykład pana Romana Czajarka o Cholediuszu, podcast jest bardzo, no, super jest, naprawdę. Co e, do radii? U nas w domu jest tak, że ja włączam jedynkę, że on na przykład sobie włącza jakieś inne tam, jakieś tam radia, ale już się przekonuje do jedynki, bo w jedynce tak, po pierwsze można sobie posłuchać jakieś tam wiadomości i coś się dowiedzieć i tak dalej i jest zupełnie inna muzyka, bo w tych innych komercyjnych radiach to tak jakby się zapętlało, że tak jak, jak ja pracuję jako kierowca, włączę radio, Zupełnie inne, to jest ciągle ta sama muzyka leci na okrągło. To jest skurzające. Jedynkę włączę, coś sobie posłucham, yy, czy sygnały dnia, czy, czy, czy, czy folder ulubione, czy ekspertyzynki, czy właśnie tylko szczerze. Uhu, hu, hu, to pan teraz widzę całą listę z pamięci nam tutaj przytoczył. No, no wie pan, no, no zakochałem się w <śmiech> tak można powiedzieć. Panie Jacku, bardzo, bardzo dziękuję za ten głos no, Miło się słucha takich rzeczy Cóż innego mogę powiedzieć, jak inaczej mogę to skomentować To był pan Jacek 22645-2266 Pani Barbara, dobry wieczór Dobry wieczór Ja nawiązując do poprzedniego rozmówcy Również od dziecka słucham radia Ale ja słucham was o różnej porze I rano sygnały dnia jadą do pracy Wracając, często wracając późno Radia Eureki Czasami muzyczne jedynki a wieczorami e, lektury jedynki, czy nawet w niedzielę reportaże. Także słucham Was, was o różnych porach, a nawet czasami w e, czy Matysiakowie, również lubię, żeby posłuchać, czy... Yy, yy. W każdym razie chciałam powiedzieć, że Was bardzo cenię za Waszą kulturę, to w jaki sposób właśnie posługujecie się swoim językiem. Mowa po prostu jest na tak wysokim poziomie. Słuchałam różnych radii. Mój mąż często lubi posłuchać właśnie ze względu na muzykę, a natomiast ja Was słuchałam ze względu na Wasz ogromny kunszt, to z jaką dbałością o język polski wykonujecie swoją pracę i za to bardzo, bardzo Was i właściwie życzę wam, żebyście się nigdy nie zmieniali pod tym względem. No nie, no Pani no chyba jakieś tam drobne zmiany, jakieś drobne korekty, no jakiś znaczy, rozwój, prawda? No. Powiem, no tak, rozwój to już chyba Państwo sami e, szukacie różnych ciekawych... Szukamy, e, tak, zdecydowanie dokładnie. szukamy. ja i szczerze powiedziawszy nadążacie za tym, a ja chętnie właśnie podążam za Wami i słucham. Lubię podcasty, ale nie zawsze mam na to czas, natomiast radio zawsze gdzieś tam w kuchni towarzyszy. Zresztą tak było w moim domu rodzinnym. Babcia rano wchodziła do kuchni, włączała radio i od rana do godzin późnych, wieczornych ono po prostu po prostu cały czas było włączone i cały przekrój przez wszystkie audycje e, mieliśmy w domu, czy latem było to lato z, z radia czy w sobotę ja na przykład lubię wchodzić do kuchni, robić śniadanie i słucham, jedyne takie miejsce, uwielbiam, uwielbiam też tam audycje i często się inspiruję tymi podróżami i, i sama odwiedzam później te miejsca. Także no, bardzo, bardzo e, jestem zadowolona, że jesteście i mam i życzę wam kolejnych może 200 lat, żebyście byli po prostu. O, dobrze, poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej. Bardzo dziękuję. To była pani Barbara. 22 645 22 66. Czym jest dziś radio, jak dziś, w 2026 roku, po stuleciu, po stu latach od, od, od, od pierwszej audycji słucha się jedynki Polskiego Radia. E, i dlaczego włączacie państwo dziś radio? To są pytania do dzisiejszej dyskusji w wyjątkowym wydaniu tylko szczerze 22 645 22 66. Za chwilę wracamy. I gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Holandii. Gefeliciteerd met het eerste programma op de Poolse Radio. Nie odważa się tego tłumaczyć. To nie jest nazbyt prosty język, bez wątpienia. 19.30 na zegarach to jest specjalne wydanie programu, tylko szczerze, w stulecie polskiego radia. 100 lat temu, chciałem powiedzieć, równo 100 lat temu, No już nierówno, bo 100 lat temu, czyli 18 kwietnia 2020 roku. W 1926 roku około godziny 17 w Eterze można było usłyszeć pierwszą audycję Polskiego Radia. No i to jest ten symboliczny początek Polskiego Radia, więc to wszystko trwa już od ponad 100 lat. Albo inaczej, to wszystko trwa już 100 lat i 2,5 pół. Godziny. Jak radio się zmieniło? Jak, jakie radio Państwo pamiętają sprzed 10, 20, 30, 50, 60 lat? W jaką stronę zmierzamy? Dlaczego dziś włączacie Państwo polskie radio? Dlaczego dziś włączacie jedynkę? No mimo tego, że wokół jest przecież tyle różnorodnej, być może nawet bardziej atrakcyjnie wyglądającej czy brzmiącej konkurencji, a jednak nie. Jednak Polskie radio, jednak jedynka. 22645, 2266. No to pani Barbara. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałam najpierw złożyć życzenia następnych 100 lat. Panie redaktorze, ja z tym radiem jestem już od 70 lat. Z tym mi się kojarzy z dzieciństwem. Mieszkałam w małej miejscowości, gdzie nie mieliśmy jeszcze radia, ale zapadane były tak zwane kołchoźniki. I to były takie małe skrzyneczki wiszące na ścianach. Ja jako malutka dziewczynka, miałam 4-5 lat, rano wstawałam by słuchać audycji. Poza tym słuchałam audycji dla dzieci, które były wtedy bardzo ważne. Były takie audycje przyrodnicze. Słuchałam piosenek, już wtedy słyszałam Sławę Przybylską, która śpiewała. Na pewno była bardzo młodą osobą. To radio uczyło mnie języka, uczyło mnie kontaktu ze światem, pokazywało mi było takim drogowskazem moim i to przede wszystkim wspominam. Mm, ale to pani Barbaro, muszę dopytać, bo mówi pani o świecie, który wtedy wyglądał zupełnie inaczej, miał zupełnie inne ta, tempo, ta. zupełnie inne rzeczy nas otaczały. Minęło kilka dziesięcioleci, a jak dziś brzmi polskie radio? Dzisiaj radio brzmi wspaniale. Uważam, że to jest kok, yy, yy, skok cywilizacyjny, tak bym powiedziała. Poza tym zawsze jak słucham radia, to tak jakbym rozmawiała z kimś, bo ja często słuchając ciekawych audycji gdzieś wewnętrznie prowadzę taką rozmowę z radiem i to radio daje mi takie wielkie szczęście. Taki kontakt bezpośredni z ludźmi i, o, i życzę radiu, żeby takie pozostało do końca. No to w takim razie o tym, jak to radio powinno brzmieć w przyszłości, to to mam nadzieję jeszcze zdążę zapytać naszego gościa. Naszego gościa. Pani Barbaro, bardzo dziękuję. Kolejna słuchaczka to pani Urszula. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim od razu życzę Państwu wszystkim, żebyście jak najdłużej trwali, bo jesteście jak nasz chleb, dobry chleb poprzedni, bardzo potrzebni. Bez niego to czegoś brakowało nam by w życiu. Ja Tak jak to Pani wcześniej mówiła, no wiele lat 70 latku, tutaj widzę dzwoni, ja też akurat też, też w tym wieku jestem. I pamiętam też, jako dziewczynka mała, leżąc w łóżku, brat założył, starsze 7 lat ode mnie, założył właśnie taki głośnik, na taki głośniczek. Mieliśmy głuchą babcię. No, po prostu babcia była szczęśliwa, że mogła wtedy przez słuchaweczki też słuchać tego radia. A ja bardzo lubiłam słuchać ten programów, już od piątej rano. Wcześniej też budziłam się pod kogutkiem. Taki program był rolniczy, dla rolników chyba. I, ale ta była muzyka ludowa i, i w ogóle zainteresowanie muzyką to właśnie, właśnie to przez radio kształtowało się moje. Potem nie Niedziela, potem... piąta rano, ta, ta audycja cały czas, tej audycji cały czas na antenie Polskiego Radia można słuchać. Ta. Tak, to się nie zmieniło. Wspólnie z rodzicami, czy wspólnie słuchaliśmy, to był nasz program rozrywkowy, że nie trzeba było gdzieś iść i płacić, prawda? Ponad pięcioro było, więc nie było nas stać, żeby gdzieś iść na jakieś koncerty i tak dalej. Więc wszystko, co dobre, kształtowanie, uczyłam się języka poprzez radio, były lekcje języka. Te reportaże różne ciekawe, tyle mnóstwo ciekawych reportaży pięknych. To, to ta, taką wyobraźnię, tak byśmy przeżywali gdzieś, wiecie, z tym człowiekiem, czy z kimś i to przeżywali razem. Matysiaki, do tej pory słucham te słuchowiska, moi rodzice to słuchali, ja też słuchałam zawsze. No i te naukowe, takie z naukowcami z różnymi odkryciami, te nowości wszystkie, z tymi piosenkarzami, ciekawe piosenki puszczacie, ciekawą muzykę. Ja lubiłam też i program drugi, i trójkę, i, i, bo muzyka tu mnie ładnie przyciągała. Ale jednocześnie, tak jak ta pani powiedziała, no powtórzyłabym to. To jest spotkanie takie nasze, wewnętrzne, z innymi ludźmi, z, z tym światem, co nas otacza. To panie Uszulo, to, to, to przepraszam, to zatrzymamy się przy tym zdaniu, bo myślę, że to jest y, bardzo ładne określenie. I warto być może no, właśnie o tę rolę Polskiego Radia zapytać teraz naszego gościa, pan Piotr Celiński, przypomnę. Panie Piotrze, y, głównie mamy słuchaczy, którzy z jedynką, z polskim radiem są rzeczywiście y, od lat i oczywiście można by było powiedzieć, że radio powinno pozostać takim, jakim było tych 10, 20, 30 lat temu. Pan zresztą mówił o tym, że paradoksalnie być może w tym coraz szybciej zmieniającym się świecie y, ta stałość będzie y, bardzo ważnym atutem polskiego radia, no ale z drugiej strony trzeba myśleć o przyszłości, trzeba myśleć o, o nowych, młodych y, słuchaczach. No i zapytam tak, to jak balansować na tej cieniutkiej linii? Rzeczywiście sprawa dotycząca przyszłości rysuje się nie tylko w kierunku tym, w którym szukamy przewodnictwa i jakiegoś rodzaju Poczucia rytmizacji naszego życia Ale Radio Przyszłości to będzie Bo tak się radio zmienia To będzie radio interaktywne i takie radio wielowarstwowe W którym mamy możliwość Współdecydować na poziomie technicznym O tym co się dzieje Klikając Wykonując przeróżne, przeróżne ruchy Będziemy mogli komponować sobie Na żądanie to co radio Do nas powie No ale jednocześnie mieć dostęp do tych kanałów W których takiego wpływu na treść I na przekaz nie będziemy mieli to, to jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, mi się wydaje, to co przed radiem się wspaniale otwiera, to jest wreszcie taki moment techniczny, w którym radio będzie mogła, może zaproponować, a jeszcze bardziej będzie mogło zaproponować w przyszłości taką wysoką kulturę dźwięku, czyli doznań akustycznych, które będą po prostu nie tylko takim zwykłym plumkaniem czy trzeszczeniem, choć to oczywiście też ma swój urok i bardzo wiele osób to sobie ceni w radiu, tak takie ciepło analogowe, natomiast ta wysoka kultura dźwięku to jest coś, o czym możemy myśleć, że radio będzie coraz bardziej wyraźne dzięki przekazom sieciowym, że radio będzie coraz bardziej przestrzenne i radio będzie coraz bardziej uporządkowane, jeśli chodzi o tę jakość dźwięku właśnie. Na ile to będzie też wpływać na to, czego będziemy w radiu słuchać, albo inaczej, czego będziemy y, w radiu, y, od radia oczekiwać, na co będziemy w radiu, w radiu czekać? No, więc właśnie radio będzie się też pewnie chciało nas uczyć. To znaczy, że jeśli my będziemy potrafili sobie personalizować to, w jaki sposób doświadczamy radia, e, jakie programy, o jakich porach, w jakim rytmie, z jakimi piosenkami, to jednocześnie, jeśli zaprzęgniemy do pracy dodatkowo sztuczną inteligencję, to takie doświadczenie radia w przyszłości będzie mogło polegać na tym, że to radio się wreszcie nauczy tego, jak, jakie mamy oczekiwania, czego, czego dokładnie chcemy i będziemy mogli decydować o tym, jaką część treści wspólnych dla wszystkich słuchaczy chcemy przyjąć do własnych uszu, a jaką kombinację przeróżnych mhm. możliwości indywidualnie sobie stworzyć. Czyli w coraz większym stopniu no, takimi kreatorami tego, co będzie w radiu będą sami słuchacze. Współkreacja to jest zdecydowanie coś, przed czym y, nie uciekniemy i czego w ogóle nie ma się, bać, nie ma się co bać, dlatego, że to jest y, rzeczywiście ta właściwość kultury cyfrowej, ta jej interaktywność i otwartość, w której y, słuchacze stają się, y, czy odbiorcy w ogóle stają się współtwórcami tego, y, co się dzieje, dzięki czemu bardziej się angażują, dzięki czemu y, ta sytuacja staje się taka dwustronna i troszkę bardziej partnerska. To na ile w tych y, zmieniających się warunkach, w tej zmieniającej się radiowej rzeczywistości, no i na przykład przy tych zupełnie nowych formach, sposobach słuchania radia, współdecydowania o tym, czego będziemy słuchać. Jak w tym wszystkim zachować coś, co chyba jednak z polskim radiem nadal się kojarzy i chyba powinno się kojarzyć? Czyli jak zachować tak zwaną misję? No właśnie, ta wolność wyboru, ta wolność interakcji to nie jest jedyna rzecz, która gdzieś tam powinna być dla nas ważna. Dlatego, że oprócz wolności mamy jeszcze potrzebę zaspokajania naszego poczucia bezpieczeństwa. I radio od zawsze było przecież taką instytucją społeczną, która powoduje, że ten porządek zdarzeń jest jakoś okiełznany i jest jakoś wiarygodny. I patrząc z tego punktu widzenia nie można w żaden sposób wyobrazić sobie takiej sytuacji, w której nie ma nadawcy, który sam decyduje o tym, co powiedzieć, jak powiedzieć, kiedy powiedzieć, co jest ważne, co jest mniej ważne. Choćby yy, możemy się odwołać tutaj do tego przykładu z czasów początku II wojny światowej, kiedy to radio poinformowało społeczeństwo tak naprawdę o tym, co się dzieje i kiedy dzięki radiu społeczeństwo mogło w tych pierwszych chwilach mieć jakieś takie poczucie właśnie Wspólnoty, wspólnego doświadczenia informacyjnego. Wydaje się, że to zagrożenie związane z bezpieczeństwem jest, czy te różne zagrożenia związane z bezpieczeństwem mogą być tym, co bardzo mocno skłania nas ku temu, żeby te tradycyjne funkcje radia rzeczywiście społecznie podtrzymywać, pomimo tych wszystkich cyfrowych możliwości, które są właśnie niekonkurencyjne, tylko raczej uzupełniające. Pan Piotr Celiński, medioznawca, specjalista nowych mediów kultury cyfrowej i komunikacji społecznej, Fundacja Instytut Kultury Cyfrowej. Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze wsparcie i za te wszystkie słowa dotyczące przeszłości, teraźniejszości, no i tego jak radio może w przyszłości wyglądać. Bardzo dziękuję. Pięknie, dziękuję. 201 lat dla radia. <głos> Dobrze, poprzeczka zdecydowanie idzie w górę. To był pan Piotr Celiński, 22645, 2266. Jest z nami również pan Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja złożę takie życzenia jak e, pewien człowiek z pewnej organizacji, bo nie wiem, czy można mówić publicznie, że grajcie do końca świata i jeden dzień dłużej. <głos> no, to, to, nie, to nie brzmi źle. Odnośnie radia, ja bardzo was cenię za to, że łączycie muzykę, ilość muzyki z ilością audycji. Że nie jest cały czas tylko radio nastawione głównie na muzykę. Jeżdżę dużo samochodem, przeważnie nocą i lubię po prostu posłuchać jakiejś audycji, mhm. bo piosenki często się powtarzają. Słowo jest ważne? Nadal jest ważne w radiu? Moim zdaniem bardzo ważne. A wie pan, co mi się jeszcze w radiu podoba? Że jesteśmy niejako na nie skazani, bo tak jak się słucha jakiejś... E z jakichś y, takich przykładowo y, serwisów z muzyką, nie będę wymieniał, bo chyba nie można reklamować, to kusi nas, żeby zmienić tą piosenkę. W radiu tego nie można i poniekąd to jest właśnie piękne. A jeszcze inna sprawa, że radio dalej pozostało. Mhm. Telewizja jej standardy się zmieniły, a radio można odbierać nawet na 50-letnim odbiorniku i ono dalej będzie odbierało. Ale to jest też, y, znaczy dwie ciekawe rzeczy, o których pan y, powiedział, to znaczy to, że plusem radia jest y, y, fakt, iż nie zawsze mamy wpływ na to, co, co w danym momencie w eterze jest i no, z jednej strony przy tym dzisiejszym świecie, gdzie właściwie możemy na wszystko kliknąć, wszystko przełączyć, to wydawałoby się, że to jest no, pewnego rodzaju anachronizm y, i obciążenie, a tu proszę bardzo, nie, traktujemy to jako plus, a druga rzecz, no właśnie, ten, ten, ten młodszy brat, czyli telewizja, która miała przecież wyprzeć radio, ona w tej chwili wygląda już kompletnie inaczej niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, a radio jakoś skutecznie opiera się takim rewolucjom, takim nagłym jakimś zrywom i, i nagłym przemianom. Zgadza się. I jeszcze taka ciekawostka, dlaczego zostałem przy waszym radio? Dlatego, że u nas kiedyś w domu był taki odbiornik, który był jeszcze nieprzestrojony. I w naszych tutaj stronach na częstotliwości 90,8 odbierała właśnie jedynka i jeszcze jedna stacja, taka duża ogólnopolska na R, ale dziadkowie słuchali jedynki. I tak się na tym radiu wychowałem i tak pozostało. I nie chce pan zmieniać? Nie, dlatego że no, u was też jest inna muzyka, mhm. która y, nie występuje na innych stacjach. A przede wszystkim bardzo cenię taką kulturę i poziom. Nie ma takiego sztucznego humoru, który nie zawsze wychodzi innym prezenterom. A czego żałuję, że program czwarty zniknął z FM-u. Kiedyś był, a teraz go nie ma. A ja jednak wolę, między innymi w samochodzie, nie posiadam ani w firmowym, ani swoim własnym radia internetowego, a jak wcześniej mówiłem, kusiłoby zmienić. I właśnie to jest dobre, że w samochodzie nie rozprasza to, że bym szukał po telefonie, zmieniał piosenki, mogę skupić się na drodze, a radio po prostu jest i sobie gra. No i trochę chyba właśnie o to chodzi, żeby było, Trwało i grało Pan Paweł, bardzo, bardzo dziękuję Panie Pawle 22 645 22 66 Dziś wyjątkowy dzień W stulecie Polskiego Radia Rozmawiamy o Polskim Radiu Rozmawiamy o Jedynce I rozmawiamy o tym, co najważniejsze Czyli o tym, czym dla Państwa jest Polskie Radio Urodziny Jedynki Stulecie Polskiego Radia Życzenia i gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Chorwacji. Sretan 100. rođendan prvom programu Polskog Radija. Još jedan stogodišnjak želim vam još barem toliko uspiesznych godina. Sretno u budućnosti. Wasz Hrvatski Radio. Yeah Isha, the sun Thank <laughs> you. Yeah. Godziny Jedynki. Stulecie Polskiego Radia. Za 11 minut godzina 20, tylko szczerze na antenie jedynki, wydanie specjalne urodzinowe z okazji setnej urodzin, setnych urodzin Polskiego Radia. Natomiast jeżeli chodzi o dzień, rzeczywiście trochę inny dzień, trochę inna pora, ale okazja wyjątkowa. Natomiast jedna rzecz absolutnie się nie zmienia, numer telefonu 22645 2266. No i druga rzecz, która jest też niezmienna, skoro tylko szczerze, to oczywiście głosy słuchaczek i głosy słuchaczy. To pani Urszula, dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim na całym początku to chcę przekazać serdeczne życzenia i gratulacje. Pochodzę z, z małej miejscowości, która nazywa się Giełczyn w okolicach Łomży. Mam obecnie 77 lat, i obecnie mieszkam w Koszalinie i radio towarzyszy mi przez całe życie. Jestem jeszcze czynna zawodowo i to radio podróżuje ze mną. Od rana poprzez moje podróże, poprzez moje zajęcia zawodowe. Cenię was bardzo wysoką, waszą kulturę, wasz kunszt, wiedzę. Cały kształt wiedzy, jaki nam przekazujecie jest bezcenny. Mówicie, że podróże kształcą. Niemniej jednak e, kształci również wiedza z radia przekazywana przez was dla, dla obywateli. To jest rzecz jakby bezcenna. Ja tak cenię sobie wysoko, że raczej nie, nie włączam żadnych innych nośników, bo radio, a szczególnie jedynka dla mnie to jest wysoki kunszt i najwyższy poziom. Wszystkiego najlepszego chciałam przekazać. Od dziecka mi to towarzyszy poprzez małe jakieś głośniczki na ścianach łączące. Dobrze, panie Szulo, ten... przepraszam, przerwę. Ulubiona audycja, konkretnie. A różne, u ulubione na u audycje nie umiem wyselekcjonować. Mm -hmm. Naukowe i historyczne i muzyka. Wszystko jakby dla mnie ma bardzo wysoką cenę, bardzo wysoką wiedzę, bardzo duży poziom nauki i kształcę się, że tak powiem, to wiedzą dalej. Panie Uszulo, to bardzo, bardzo dziękujemy. 22645, 2266. Jest z nami także pan Łukasz. To panie Łukaszu, przepraszam, tu zaczniemy inaczej. Zapytam konkretnie właśnie o tę ulubioną audycję. Jest taka? Wszystkie są ulubione, tylko szczerze <śmiech> przede wszystkim takie. A znaczy, jakie wskazanie? Teatr, teatr polskiego radia, audycje, teatry weekendowe, czyli Matysiakowie, czyli w Jezioranach, e, wszystkie. E, Audy no, dzięki wam poznajemy świat, zwiedzamy, poznajemy różne zagadnienia, dowiadujemy się, no wszystkim, no wszystkim, no jedynka, nie ukrywam, jedynki słucham całe życie, czyli całe moje 41 lat dzięki dziadkowi. No babcia w kuchni letniej Słuchała radia PIK Ale to, to taka odskoczna była podczas jedzenia Czy <ścoughs> czegoś A takie jedynki całe życie ja Znam, mówię, no może pierwsze trzy lata To nie pamiętam to Panie Łukaszu, przepraszam, tego. dodajmy, że radio PIK to jest też polskie radio Żeby tak, była polskie radio, Polskie radio, ja całe polskie radio kocham Tylko, że słucham całe życie jedynki no i się nie ukrywam, że tylko jedynki, no. No i żadnych, no przepraszam, bo chciałem powiedzieć żadnych skoków na bok, to nie zabrzmiałoby najlepiej. No ale jest dwójka, jest y, czwórka, jest Polskie Radio 24, ale, jest trójka ale bądź audycje, co bądź. A audycje, jeżeli chodzi o, o dwójkę, czyli jakąś tam y, bardzo często słucham radia, czy słuchałem głupo, to teraz mniej trochę w nocą, ale też audycje przecież dwójkowe y, w, nocy, w nocy także leciały z ja to też no, nie, nie słucham na co dzień, że tak powiem, ale przecież bardzo dużo audycji dwójkowych jest splecionych w Radio Nocą gdzieś tam przecież i, i redaktorzy z dwójki także to prowadzą. że Także słucham, także słucham i, i bardzo uwielbiam. No i proszę bardzo, jakich mamy yy, słuchaczy lubiących, no, znających nie się brawa, na polskim radiu. Potrafiłem radziu. zarazić moją żonę jedynką, która też się mówi, ją mi pozdrawiam, a nie? To pozdrawiam, oczywiście. Mnie teraz to tym brawu, bardziej pozdrawiamy. Przy grillu, przygotowując kolację. A będzie grill? No tak, jak no, najbardziej. Wiosna w sumie przy takiej pogodzie się przyszła nie przyszła dziwię. Porządki, prace, prace ogródkowe, że tak powiem, drzewkowe, no i grill oczywiście, że tak. Przy grillu też będzie jedynka? Leci cały czas, dlatego co... Wolałem dalej, się upewnić. Żeby żeby pogłosu nie było. I właśnie rozpalam ognisko, że jeszcze oprócz grilla to jeszcze ognisko będzie. No dobrze, jeżdżę. to jako Pani ukaż, to kalbata? przepraszam, to nie odrywam od tak ważnych obowiązków w sobotni wieczór. Bardzo, bardzo nie, dziękujemy. Ja się nie, mogłem odebrać i próbowałem, próbowałem, w dzisiejszym dniu, naprawdę zależało mi. Kilka razy już się do Was dodzwoniłem, ale w dzisiejszym dniu mi naprawdę serdecznie zależało, żeby się do Was zadzwonić. Pełen sukces w takim razie. Bardzo dziękujemy. 22 645, 22 2266 i Pani Ewa. Dobry wieczór. Witam serdecznie Panie Redaktorze. Przede wszystkim gratulacje, że tak wytrwaliście tak długo i kolejnych 100 lat. Natomiast gdybym mogła przyznać Nagrodę Nobla, macie ją ode mnie na pewno. A w jakiej nie kategorii, panie Ewo? No, proszę Pana, naj, najwyższej, mhm. bo jesteście super, jesteście niepowtarzalni, nikt Was nie, nie pokona. Natomiast jako młoda dziewczyna, ojciec mój tata świętej pamięci uczył mnie tańczyć przy orkiestrze dzierżanowskiego. U, u. To proszę Pana, dzięki temu zdobywałam potępić z mężem, <śmiech> jak gdyby sukcesy na parkiecie, ale nie o to chodzi. Jesteście Państwo z wysokiej klasy. Ja jestem osobą częściowo jak gdyby no, ograniczoną ruchowo ze względu na choroby, ale to nie jest to, mam takiego powera, że wie pan to nie o to chodzi. Natomiast Państwa te audycje wszystkie, które no, o ptakach, o różnych spotkaniach z lekarzami i, i ci redaktorzy, którzy rano prowadzą te programy, no i pan jest w ogóle fenomenem Pana wszystko, na Natomiast jesteście państwo niedopokonani, jeżeli chodzi o kontakt z osobami, które kochają was. A ja was kocham, i dlatego mówię. Kontakt z państwem jest tak cenny dla mnie, bo przede wszystkim ta wiedza, którą przekazujecie państwo ludziom, to ona jest... No, żeby to zdobyć, to trzeba dużo czytać, a jak się ma słaby wzrok, to gdyby czy chciałyś, przysięgałyby do żadnego, tylko grzechy nie dają, no niestety. No także gratulacje, jesteście kochani, wspaniali, nie do pokonania, życzę kolejnych sukcesów i czekam, żeby obchodziła z Państwem dwustolecie. Oj, to, to byłby zacny wiek, bez wątpienia. O, panie redaktorze, wszystko jest, a być może będzie już taka technika, że będziemy tak żyli. Hmm. Dla Państwa, dla wszystkich redaktorów, którzy wkładają tak wiele serca i naprawdę intelektu, wie Pan, z przyjemnością się słucha tych programów, bo... Ile wysiłku, jak wkładacie w to, żeby zdobyć osoby, które po, potrafią przekazać wiedzę, żeby człowiek nawet wiedział, co może jeść, od tak prawda? Bo to nie o to chodzi. Nie? Ale są takie programy, które te ptaki, ci, no, no, które się słucha tej wiedzy. Pani Ewo, się... wszystkiego na pewno nie wymienimy. Jest tego chyba zbyt dużo na antenie Polskiego Radia, na antenie Jedynki. Natomiast bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję pani Ewie i dziękuję oczywiście państwu za dzisiejszą audycję, za to, że jesteście państwo z polskim radiem od 100 lat, tak, tak, dokładnie od 100 lat. No i cóż, zaczynamy w takim razie dziś kolejne odliczanie do kolejnej, do kolejnej setki. Za 3 minuty godzina 20 to jest Jedynka. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Minęło 100 lat. To jest kawał czasu i oby następne minęły równie dobrze. Życzę Ci jedynko najlepszego. Tomasz Lipa Lipnicki